Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. cześć Michale. Cześć wszystkim. Cześć, cześć, cześć Jerry. Powracamy do serii naszej o komiksie, o serii Nieśmiertelny Hulk. Doczekaliśmy się w Polsce tomu trzeciego. Jednocześnie dzięki katalogowi Egmontu wiemy, że... Tom czwarty zobaczymy w tym roku, bodajże w grudniu, także pomału będziemy się zbliżać ku wielkiemu finałowi. Póki co bierzemy na warsztat tom trzeci, który ponownie zbiera Następne 10 zeszytów, zeszyty od 21 do 30, zebrane pierwotnie w dwóch tomach, czyli w tomie 5 niszczyciel światów i w tomie 6 zatytułowanym, zatytułowanym wierzymy w Brusa Banera. No i ten podział, on tradycyjnie, mam wrażenie, dla tej serii ma dużo sensu, bo dostajemy tutaj tak naprawdę dwa mniejsze arki, które z jednej strony rozwijają nam cały główny wątek tej opowieści skoncentrowane wokół tego najnowszego halka, który przejął kontrolę nad brusem bannerem i całą zgrają jego osobowości. A z drugiej strony no, serwują nam takie mniejsze rozdziały w ramach całej tej podróży. No i tradycyjnie przejdziemy sobie właśnie przez te dwie. Opowieści, i pierwsza z nich, zatytułowana Niszczyciel Światów, koncentruje się na starciu Halka z Bazą Cienia w poprzednim. To widzieliśmy jak dowództwo bazy cienia nasłało Abominationa na Halka, i, i mieliśmy konsekwencje tych działań. Teraz dochodzi już do bezpośredniego starcia z generałem Majorsem i jego ekipą. Z jednej strony, z drugiej strony, właśnie ze strony ze stroną Halka oraz ze stroną Gamma Flight, która też w pewien sposób w to wszystko, w całą tę potyczkę zostanie wmieszana. No a do tego cały ten wątek jest z jednej strony obudowany pewnymi retrospekcjami związanymi z osobą generała Majorsa, który dowodzi bazą cienia, a z drugiej strony mamy zeszyt 25, który jest takim nie wiem, preludium. Myślę, że o nim sobie porozmawiamy w ogóle oddzielnie, bo i, jeśli to jest ten sam, o którym tak, mówisz. Tak, tak. To jest taka już osobna rzecz, która jest, mówię, takim nie, mm -hmm. to, tak, nie tak. to preludium, nie to jakimś takim przerywnikiem w całej tej interludium większej Interludium raczej. A może interludium, mm -hmm. tak, masz rację. No i Michale, jak podobała ci się ta pierwsza opowieść, czyli potyczka, starcie Halka i jego współpracowników z Generałem Majorsem i jego bazą cienia. Generalnie portowała mi się bardzo, nie aż tak bardzo, jak druga połowa, ale o tym porozmawiamy y, później troszeczkę. Ale tak, dla mnie to jest bardzo kompetentnie zrobiony, taki sensacyjnie, taki z, y, ze zdrową dawką body horroru z y, kompetentnym przedstawieniem takiego Ark czyli takiego przeciwnika, który jest tylko na kilka zeszytów dla Halka. Bo, bo ten y, Majors jest. Y, Fajną postacią, on, on, on mi się podobał. On, on miał dość. Yy, bez szału, ale całkiem nieźle yy, wyrażoną motywację. Miał yy, no, wiele poświęcił, żeby no, móc stawić czoła Halkowi, i, i to grało. Dla, dla mnie to grało. Dla mnie to był właśnie taki trochę. Taki thriller Science Fiction z niższej półki, ale w tym dobrym znaczeniu z niższej półki. No tutaj ja mam wrażenie, że strony Ewinga, który niezmiennie jest scenarzystą tej serii, o czym w sumie zapomniałem wspomnieć, dobrym ruchem było to, że właśnie dostaliśmy ten taki fragment z retrospekcjami z życia Majorsa, no bo to nam pozwoliło go lepiej zrozumieć, no bo on jednak na otwarciu tego tomu, kiedy w zasadzie atakuje Gamma Flight i, i kradnie tę skorupę, tę zbroję Abominationa, no to trochę się zachowuje jak taki jakiś świrus totalny. Ale mhm. te retrospekcje, tak jak mówisz, pozwalają nam go nieco poznać, lepiej zrozumieć. No a później no, dostajemy takie właśnie no bardzo... Mm, takie energetyczne, żywiołowe i mięsiste, no men starcie <śmiech> tych wszystkich frakcji w bazie cienia. To, co mi się podobało, to też gdzieś tam zasygnalizowany wątek, który również później będzie jeszcze rozwijany w tym tomie, czyli w zasadzie takiego tego deep state, tego państwa w państwie, nie? no bo nagle się okazuje, że w zasadzie to też ta baza cienia i sam pan generał i jego ekipa to, to, to, to nie są w zasadzie takie postaci o których byśmy się pewnie spodziewali nie? no bo one jednak mhm. trochę funkcjonują w drugim obiegu na bazie finansowania, które też jest takie mocno dyskusyjne i to, to w sumie też wydało mi się dosyć ciekawy wątek w tym, w tym arku mhm. Zdecydowanie, Chodzi, ja go generalnie uznałem właśnie za taki, wiesz, taki dynamiczny akcyjniak Trochę jak, produkowało się w Hol jak Hollywood produkował trochę w latach osiemdziesiątych i y, właśnie przy takim ustawieniu sobie y, no, mindsetu to absolutnie fantastycznie mi zagrał ten, y, ten komiks. Znaczy mógłbym się trochę czepiać, że on jest y, może trochę rozwleczony. Ale to, jest, ale to byłoby takie, takie czepianie dla samego czepiania. Nie, naprawdę bardzo mi się podobał ten właśnie ten pierwszy moduł. No to mamy później właśnie ten zeszyt 25, o którym wspomniałeś, że to jest takie jakieś swoisty interludium. No i tutaj mamy to nawiązanie do tytułowego Niszczyciela Światów, no bo mamy tutaj trochę taki motyw, który widzieliśmy wcześniej chociażby w serii Arona o torze, gdzie nagle jesteśmy przeniesieni w zasadzie na kras, kres czasów, tylko tam jak mieliśmy wnuczki mhm. Tora i króla Tora i martwo umierający świat dookoła, tak tutaj śledzimy dwoje obserwatorów, którzy podróżują właśnie też przez w zasadzie martwy wszechświat. No i okazuje się, że najprawdopodobniej za zniszczenie wszystkiego odpowiada Hulk, który teraz jest właśnie takim, taką siłą y, nomen omen natury, takim jest po tak, prostu. Tak, dokładnie, który pożera te wszystkie I... światy. I y y y y to było, to, to było mocne, to mi się bardzo podobało właśnie ten y ta, taki numer, y bo generalnie nieśmiertelny Hulk jest takim trochę miksem, raczej thrillera y politycznego z y science fiction, z horrorem i z superbohaterszczyzną co działa, a, a tutaj nagle dostaliśmy kosmiczny horror. Taki mocno też y, trochę Lovecraftowski, trochę taki w stylu Ridleya Scotta. Znaczy nie, mo, może Ridleya Scotta mniej, a Lovecrafta znacznie więcej i też właśnie obserwujemy ten już prawie martwy wszechświat i te dwie ostatnie istoty, które no, po prostu mierzą się z, tym, z tą niepostrzymaną potęgą Halka. Y, I to było fajne, na poziomie konceptualnym, jakby, jakby tego było 6 zeszytów, to ja bym nie wytrzymał, ja bym marudził, ale że to jest skompresowane w jednym zeszyciku, to ta idea wybrzmiewa, ma fajny zwrot akcji pod koniec, takie słodko-gorzkie zakończenie, bardziej gorzkie zakończenie niż słodkie, ale takie, no, i y, dlatego ja oceniam go właśnie y, jako, y, właśnie to interludium oceniam bardzo wysoko, jako taki troszkę klejnot z całego tego trzeciego tobu według mnie bardzo dobrego. No to jest zeszyt, który mnie zaskoczył i to zaskoczył mnie na dwóch poziomach. Po pierwsze, tutaj przez większość tego tomu mamy jako rysownika Joe Benetta z drobnymi wstawkami właśnie w jakichś retrospekcjach i po mniejszych zeszytach innych rysowników, a ten zeszyt 25 to jest w zasadzie cały rysowany przez German, Gar Germana Garcia. znów nie sprawdziłem, czy to kobieta, czy facet, sorry i ta kreska jest zupełnie inna i ona bardzo pasuje do tego do tej inności tego świata przedstawionego, nie? Tych tych obserwatorów, tych dziwnych istot, które w zasadzie nie wiadomo czym są, do tych ich dziwnych planet i to świetnie wypada, bo ten Hulk właśnie też jako ten właśnie taki galaktus niszczący te światy, przebijający się przez to wszystko, no to wygląda to niesamowicie i tutaj mamy mhm. kilka takich kadrów, gdzie no to jest prawdziwa petarda i mam wrażenie, że ten zeszyt już tylko wizualnie jest czymś godnym uwagi. Fabularnie ja się przyznam, że do końca na ten moment nie wiem, co o tym sądzić, bo jako taki, wiesz, przerywnik to było w porządku. Ale, ale, no nie wiem, jakoś nie czuję jakby co ma do tego doprowadzić i, i nie wiem, sam ten finał też tak nie, nie do końca to czuję, ale to jest pewna taka melodia mhm. z kolei moich problemów trochę z całą tą okay. serią. To może pozwól, ja ci troszkę może pomogę. Jasne, wal. Bo, bo generalnie, jakby już dowiedzieliśmy się z dwóch poprzednich tomów i trochę też z tego, Hulk jest albo manipulowany, albo pod wpływem tej istoty znany jako jeden poniżej wszystkich, uh -huh. który jest takim antybogiem świata, całego uniwersum Marvela. I Hulk powoli tak jest na krawędzi, że może stać się jego czempionem, w sensie takim jego po prostu, tak jak Galactus ma swojego Herolda, tak ten jeden poniżej wszystkich będzie miał swojego Hulka. I ten komiks pokazuje nam, co się stanie, jeśli ten jeden poniżej wszystkimi wygra. Jeśli Hulk mu ulegnie, jeśli Hulk stanie się tą jego niepowstrzymaną siłą. I to nam od razu obrazuje skalę, do czego może dojść. Bo ten komiks, z tego co rozumiem, on nie pokazuje skanonizowanej przyszłości Marvela. Mhm. On pokazuje tak, możliwą tak. przyszłość Marvela. I to jest właśnie takie troszkę ostrzeżenie. Pod koniec nawet dochodzi do tego motywu, że te dwie postacie które są nam przedstawione w tym yy, zresztą one próbują wysłać wiadomość w przeszłość, żeby yy, powstrzymać te, yy, tę przeszłość. I to jest właśnie wydaje mi się sedno tego komiksu. On ma nam pokazać, do czego może dojść. Yy, yy, jaka jest stawka? No, yy, z jednej strony okej. Okay kupuje to, ale no nadal nie do końca jakby mnie to całościowo i konstrukcyjnie przekonuje, ale to ja może to trochę podsumuję mhm. na, na koniec jakby jak się zajmiemy jeszcze trzecią historią, bo no to, to mówię, tak jak mówię, tak mi się wydaje, że to jest pewien problem jakby całej tej opowieści, tego jak Ewing ją prowadzi, że ona do końca do mnie nie trafia, ale możemy się właśnie zająć tą historią wierzymy w Brusa Banera, bo ja Ci powiem, że to jest dla mnie póki co jeden z e, najmocniejszych arków chyba y -hmm. e, w całym w tym całej, komiksie. W całej dotychczasowej serii. E, tak, tak, bo tutaj mamy bardzo fajny punkt wyjścia ustanowiony, m, dlatego, że e, przeciwnikiem Halka staje się w dużej mierze e, Roxon e, i jego szef, e, czyli Dario Ager, Minotaur, e, który w Wojnie Światów też odgrywał przemożną rolę jako ta, ten człowiek, który zbratał się z Malekitem i jego mrocznymi elfami. No i tutaj to jest komiks, który czy to jest Ark, który bardzo fajnie rozgrywa kilka różnych wątków, bo z jednej strony mamy Halka i jego ekipę, która dokonuje bolesnej diagnozy dla społeczeństwa, czyli że ludzie są problemem dla współczesnego świata i trzeba się nimi zająć, czasem wszelkimi środkami. I na pierwszy rzut właśnie Hulk, Banner i jego ekipa postanawia wziąć m.in. Roxon, który zostaje zdiagnozowany jako właśnie ten taki kapitalistyczny moloch, który odpowiada za dezinformację, za ogłupianie społeczeństwa, ale także za chociażby doprowadzanie do katastrofy ekologicznej. I mam wrażenie, że to jest świetny ark, bo on jest interesujący, a przynajmniej mi wydał się bardzo interesujący na poziomie ogrywania takich współczesnych tematów i współczesnych problemów i lęków, z którymi my się mierzymy. A z drugiej strony no, wypada fajnie też na poziomie starcia Halka z Dario Agerem, który no, jest po prostu interesującym przeciwnikiem. Tak, tak mi się wydaje. Szczególnie, że on tutaj też trochę puszcza się peronu i, i przy, obejmuje tak, y, tę swoją drugą naturę, y, y, przestaje się z nią kryć. I, I to naprawdę powoduje, że to starcie jest... Y, no, emocjonujące i intrygujące na bardzo wielu poziomach. Jak, ten, ta, jak ta historia ci się spodobała? Absolutnie byłem nią zachwycony. Yy... Znaczy, mam swoje uwagi, ale generalnie naprawdę byłem pod dużym wrażeniem. Przede wszystkim, że nie, nie wiem, że Marvel to puścił, bo ten. Bo tutaj i, i Wing nie. On, on, on, on, on się nie pieści w tańcu, on na, naprawdę jeśli chodzi o tę krytykę społeczną, bo ten komiks jest naprawdę bardzo mocno komentarzem społecznym bieżących wydarzeń, nie, niczego nie próbuje ukrywać, wali po prostu prosto przesłaniem takim, z którym ja się w 100% zgadzam i bardzo mi się właśnie podoba na, na poziomie tego, na poziomie przesłania ten komiks. I, i to właśnie to mnie zaskoczyło, znaczy Marvel zawsze to robił, yy, scenarzyści Marvela już od, od bardzo dawna właśnie starali się być na bieżąco z tymi bieżącymi... Yy... No z, z bieżącymi problemami społecznymi. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu wróciłem sobie do w ogóle pierwszych, tych najpierwszych zeżytów Daredevila mhm. nie, z lata, w latach 60., 70. byłem zaskoczony, ile właśnie scenarzyści tam właśnie wciskali na przykład y, motywy antyrasistowskie, motywy pokazujące, że, że czarni w USA naprawdę y, mieli wówczas przesrane i że to jest niesprawiedliwość, którą należy skrytykować i właśnie. Ta iluzja, że nie, że kiedyś komiksy były niewinne, że nie, nie, nie poruszały tak, tematów politycznych. To jest teraz polityczne, nie? Dokładnie. To jest absolutnie naprawdę, jeśli ktoś tak twierdzi, to zachęcam do samodzielnego przekonania się, po prostu sięgnięcia właśnie po te starsze tytuły i sprawdzenia, czy, czy naprawdę nie było tam żadnej polityki, bo może się okazać. Na pewno się okaże, że jest i to całkiem sporo i właśnie też przekazywane jest z takim brakiem supremności, ale wracając teraz do Halka, właśnie Ewing robi tutaj coś takiego, on bierze ten temat społeczny i no, go przerabia i wciąga go w uniwersum Marvela. I to mi się bardzo podobało, bardzo podobał mi się, podobał mi się ten motyw, gdy wokół Halka i jego tych proekologicznych yy, aspiracji narosł cały ruch społeczny i ten ruch społeczny składający się głównie z ludzi młodych z, z ludzi o liberalnych poglądach yy, i oni zaczęli właśnie się identyfikować z Halkiem yy, i Roxxon zaczął sprzedawać yy, zaczął kapitalizować ten yy, ruch społeczny i sprzedawać plastikowe maski z Halkiem z ich największym przeciwnikiem, bo no, sprzedają się wśród młodych więc yy, i, nie, i to, to też fajnie pokazuje w jaki sposób yy, kapitalizm zasysa swoją krytykę i zarabia na niej ja, tak jak na przykład mieliśmy te ruchy, ten ruch anonimowych, mhm. który te, też właśnie z pewnością zainspirował ten, ten ruch, który naruszył wokół Halka w komiksie i oni też nosili te plastikowe maski Gaia Foxa z komiksu V jak Vendetta Mura. i te maski też były produkowane gdzieś w krajach globalnego południa w Afryce chyba dokładnie jak, jak te maski Halka tutaj i to, to też jest bardzo takie jeden do jednego przełożenie krytyki społecznej Przepraszam, tylko ten komiks jest naprawdę bardzo dobry w tym arku. Bardzo mocno uderzył we mnie właśnie ten numer, w którym mamy tę taką poboczną historię tego ojca zradykalizowanego przez skrajnie tak, prawicowe to, to, media. To, to, to chciałem też zrobić no, to, to jest petarda, nie? Kompletne. nie? Nie będę precyzował, żeby nie zepsuć zabawy osobom, które jeszcze nie czytały tego komiksu, ale to był naprawdę, nie, nie to była naprawdę rzecz taka kur... Wo, aż y, czytałem jak na szpilkach no, nie, to bo y, emocje szły aż do, aż do ostatniego kadru, aż do rozwiązania tej historii. I y, Ewing jest nie jest subtelny, ale jest inteligentny. I właśnie y, ta kombinacja sprawiła, że ten ark działa. Nawet jeśli można trochę kręcić nosem, że jest trochę zbyt patologicznie, że trochę y, za grubą krecho jest ta krytyka przeprowadzona. Czasami właśnie ta gruba krecha się sprawdza, i to jest właśnie ten przypadek. Czy mi się wydaje, że y, tutaj. Y, to tak jak ja cały czas mówię, uh -huh. że no, Ewing nie jest y, subtelny i nawet te cytaty wiesz, otwierające każdy zeszyt, no uh -huh. one y, już nam palcem y, przeważnie pokazują, o czym y, będzie y, dany fragment historii, czy z czym będziemy mieli do czynienia, więc y, no to nie jest najdelikatniejszy sposób y, y, pisania, przekazywania pomysłów i treści. Natomiast wydaje mi się, że w tym akurat Arku to nie przeszkadza, dlatego że wiesz, że ty mówisz, że to jest grubą kreską, ale no, umówmy się, to jakkolwiek źle to by nie świadczyło w współczesnym świecie, być może, no to po prostu jest wiarygodne. To nie jest jakaś mhm. specjalnie gruba Niestety. kreska. Nie? Jak tam mamy na przykład właśnie w tym wątku pokoleniowym, o którym ty wspomniałeś, albo w ogóle to jest też takie trochę melodia całego tego arku. Mamy tego jakiegoś dziennikarza prawicowej rozgłośni radiowej. No umówmy się, patrząc nawet po tym, co się ostatnio działo, wokół Fox News to jest po prostu amerykański chleb powszedni, nie? To, to nie jest tak, że to jest właśnie jakaś tam specjalnie podbita narracja, żeby wypuklić pewien problem No tylko dokładnie tak to może wyglądać i to co mi się najbardziej jakby spodobało w tym arku to to, że on jest tak bardzo wielowątkowy a jest tak Pewną ręką trzymany, że to jest wszystko upakowane Aha. treścią, że mamy właśnie te, te różnego rodzaju wątki poboczne skoncentrowane czy to wokół Darius Agera i tych wszystkich jego przydupasów i lizusów, których on rozstawia po kątach i co, co, co szalenie mnie bawiło z jednej strony, z drugiej przerażało, jak mieliśmy właśnie ten wątek społeczny w tle te, te, tego radykalizującego się ojca, jak mamy podejście Halka i narodziny tego luchu, ruchu społecznego, jak mamy w końcu wmieszane w to wszystko wielkie potwory niczym z Godzilla Godzilla vs Kong albo czegoś takiego, bo, bo no w zasadzie do tego tutaj dochodzi i to jest zestawienie, które by mogło wydawać się odpałowe, ale ono nie dość, że działa, to jeszcze właśnie nam tutaj stawia w bardzo ciekawym punkcie kropkę nad I jeżeli chodzi o ten tom no bo mamy Cliffhanger, który no, jest interesujący i, i też, który pokazuje, mhm. że mm, Dario Ager no, jest po prostu najzwyczajniej w świecie ciekawym przeciwnikiem dla, dla Hulk'a w dwójnasób, nie, bo jest z jednej strony potężny fizycznie i nie bojący się właśnie użyć też potworów do walki z potworami, nomenomen, a z drugiej strony jest piekielnie inteligentny i cyniczny w dysponowaniu swoim majątkiem, bo przecież tutaj, jak wraca na przykład nam wątek właśnie finansowania bazy cienia, to przyznam się, że też się mocno uśmiechnąłem, także no mhm. uważam, że ten Ark to jest chyba naprawdę taki z tych trzech tomów to jest taki prawdziwy highlight, świetna rzecz, świetna rzecz pod, pod kątem Też popularnym. Właśnie... Ja już nie mam nic do dodania po tym jak zamiotłeś, właśnie. nie, to jest naprawdę bardzo dobrze skomponowany komiks i bardzo mądrze podchodzący właśnie do tego, do tego tematu, który jest tematem całego runu Ewinga, a nawet całego Halka, czyli temat gniewu, nie? I Wing podchodzi właśnie do tego, y, opowiadając o gniewie, jako sile, która może być jednocześnie niszczycielska, nie? tak jak widzimy w tym interludium, y, i sile, która może być produktywna, bo gniew, gniew właśnie sprawia, że, no, że masz energię że do zmian. I jeśli kontrolu... Dokładnie, jeśli kontrolujesz ten gniew, to możesz go użyć jako produktywnej energii, która może coś zmienić na lepsze. I to jest właśnie chyba... Y... Ta równowaga, znaczy właśnie ta niepewność, ta dwoistość natury tego gniewu jest głównym tematem tego komiksu. Bo z jednej strony, właśnie mamy Halka, który no, może być tym czempionem jednego poniżej wszystkich, może być właśnie tym destruktywnym gniewem, tym gniewem, który wszystko niszczy, który rujnuje życia, który no, doprowadza do śmierci, do zniszczeń. A z drugiej strony, mamy właśnie tego zielonego Halka, który chce być. Właśnie chce uratować planetę, chce uratować właśnie świat przed katastrofą klimatyczną, przed ludźmi doprowadzającymi go do ruiny. I właśnie to też jest napędzany gniewem, właśnie tym poczuciem niesprawiedliwości tego, co się dzieje. I w momencie, w którym kontroluje ten gniew, to ten gniew jest bardzo no, produktywny. Właśnie tutaj jest ten powracający motyw, z którym ja miałam kilka problemów, ale on jest całkiem fajny. Bo na, y, w jednym z przednich tomów ta y, czarna dziennikarka wspomniała Halkowi y, Brusowi, Bannerowi, że właśnie, że on jest osobą z przywilejem społecznym, mm -hmm. nie? że jest tym białym mężczyzną, który jeśli się wkurzy, to i tak wszyscy go traktują poważnie, w przeciwieństwie do gniewu mniejszości, których, y, y, y, który łatwiej właśnie skary katalizować, albo zignorować, albo wyśmiać. I to samo mu tutaj powtarza w tym tomie Amadeus Cho. Mm -hmm. On jest chyba z, z Filipin? bardzo słabo pamiętam historię tej postaci, ale ona się przewijała przez komiksy Halka i właśnie była przez jakiś czas nowym Halkiem i tutaj się pojawiła i też dała Bruce'owi Bannerowi gadkę na ten temat, że yy, właśnie ten gniew, ten gniew może mu się wymknąć spod kontroli, yy, bo właśnie jest to osobą z przywilejem. Ja, to, to jest właśnie też trochę rzecz, z którą mam problem, bo umowanie Bruce'a Bannera jako osoby z przywilejem tak... Halk zawsze był kodowany jako, jako choroba psychiczna. I właśnie Bruce Banner właśnie był tak trochę symbolem osoby z zaburzeniami psychicznymi. Plus bardzo często był bezdomny, bardzo często musiał uciekać przed, właśnie przed wojskiem, przed policją. I jeśli chcieli naprawdę zrobić z niego osobę z przywilejem, to jest trochę słaby archetyp i właśnie, właśnie to jest rzecz, z którą ja mam trochę problem rozumiem co Ewing chciał tutaj zrobić ale też nie jestem pewien czy banner jest idealnym przykładem tego typu właśnie tej gniewnej osoby z przywilejem, która może użyć tego swojego gniewu i przywileju, żeby coś zmienić a jednocześnie może użyć tego gniewu i przywileju, żeby zaszkodzić Wiesz co, to ja, ja trochę tutaj to odebrałem inaczej ale właśnie też bardziej w tym kontekście takim powiedziałbym współczesnym w tym sensie, że widzieliśmy gniew, który napędzał nie wiem wyborców Trumpa, widzieliśmy gniew, lęk, niepewność, która napędzała nie wiem Wielką Brytanię do Brexitu i ja to trochę w ten sposób odebrałem, nie? że jak mamy białego faceta gadającego o potrzebie rewolucji i zmiany, to, że to nie do końca jest takie, że tak powiem, zakorzenione w realnej potrzebie danej grupy społecznej, tylko czy w jakimś tam czy ten idealizm, on łatwo może być wykrzywiony i, i przejęty przez właśnie strach i doprowadzić do, wiesz, jakichś takich no, zdarzeń, które czasem wymykałem się mhm. spod kontroli nawet tych osób, które to inicjowały nie, dlatego ja to trochę, trochę inaczej na to patrzę, nie i, i tak jak rozumiem i się zgadzam, że to jest nieco problematyczne tak akurat w tym tomie z tym nie miałem problemu. To bardziej y, wcześniej mi się wydawało jakby dyskusyjne. Tutaj, y, przez to, że to jest wmontowane wiesz, w ten rodzący się ruch społeczny, w te działania Halka, no to to, to wybrzmiewało, y, mam wrażenie, nieco lepiej. Wiesz, to, y, y, mi ten wątek właśnie narzucał raczej takie y, trochę inne skojarzenia, takie skażenia takiego do, dobrego, nie, te, takiej osoby z przywilejem, która ma dobre chęci. Mhm. I na przykład, nie, nie, nie wiem, yy, nie takiego białego zbawcy, który o, ja wam teraz przyjdę i mocą swojego przywileju yy, pokażę wam lepiej niż A wy, jak wiadomo, jak... dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Mm -hmm. No właśnie piekło, albo to pod spodem, gdzie jest ten poniżej wszystkich. Ale właśnie o to mi chodziło na przykład jak nie jak są charyzmatyczni liderzy ruchów albo rewolucji. Rewolucje często właśnie wymykają się spod kontroli. Okazuje się, że nie przywódcy tych rewolucji, którzy są dla wszystkich najlepiej i nawet jeśli te rewolucje są napędzane dobrymi chęciami, to potem okazuje się, że one zmieniają się, nie wiem, albo upadają, albo zostały przechwycone, albo osoby na szczycie stają się właśnie tymi potworami. Nie, jak przecież mieliśmy w his, na kartach historii mnóstwo rewolucji, które właśnie były rewolucjami ludowymi, rewolucjami komunistycznymi, socjalistycznymi, które no, które miały absolutnie bardzo szczytne aspiracje, ale potem właśnie wszystko się rozleciało, bo właśnie na ten przywilej, ktoś, kto, ktoś, nie liderzy ruchu na przykład chcieli zachować przywilej i to wszystko zmieniło się w autorytarny koszmar. Właśnie to jest y, dla mnie trochę sednem właśnie tej postaci tutaj Halka, że Halk może być takim właśnie rewolucjonistą, który zmieni się w takiego, nie wiem, w Stalina czy y, kogoś y, podobnego. Mhm cię znaczy to, tak jak Ty o tym opowiadasz, to ja może, mogę przejść trochę do swojego problemu z niejako mhm. z całą tą serią, bo w zasadzie jak my się spotykamy, to za każdym razem z jednej strony chwalimy, ale z drugiej strony Ty jesteś dużo bardziej entuzjastyczny ja jestem dużo bardziej stonowany i tak jak ten tom podobał mi się, nie wiem nawet czy nie najbardziej, z całej tej trójki dotychczasowej, głównie właśnie za sprawą tego drugiego arku z Dario Agerem to ja mam trochę problem taki, że ta seria jest dla mnie wypchana ciekawymi pomysłami, ciekawymi ideami, mnóstwem postaci, ale na razie jakby ja trochę nie czuję właśnie o czym Ewing chce nam opowiedzieć i gdzie nas chce doprowadzić. A wiesz, a w serii, która w teorii chyba od początku, tak mi się kojarzy, a przynajmniej od długiego czasu była chyba serią celowaną w te 50 zeszytów, jeżeli ja dobrze pamiętam. I jakby wiedzieliśmy, że to jest jakby pewna zamknięta opowieść, to, to ja nie to, że nawet jakby bardzo tego oczekuję, ale no jak jesteśmy po już 30 zeszytach, no to jednak bym wolał Mniej więcej czuć o czym Ewing tutaj mówi, a z jednej strony ja się zgadzam, że właśnie mamy ten wątek tego gniewu, który może być tą siłą negatywną, ale może być też siłą taką transformującą i, i jakąś napędzającą pozytywną zmianę. No ale z drugiej strony 30 zeszytów to wydaje mi się trochę za dużo, żeby jakby te, tego rodzaju historie tutaj poprowadzić i, i, i wiesz, i to jest, to jest jakby pewien mój problem, nie? że na przykład wiesz, ten wątek bazy cienia z jednej strony spoko, ale z drugiej strony znów, nie? to są cztery zeszyty, które tak naprawdę no, czy będą miały jeszcze jakieś większe znaczenie, to to, to się dopiero okaże. Nie? I, i, I trochę mam problem z tym, że ta seria tak ja ją na razie odbieram, hmm. że ona jest jakby dosyć mocno zatomizowana i taka rozwodniona w tych wszystkich różnych pomysłach, które Ewing serwuje. I tu niektóre patenty są bardzo fajne, jak tak wiesz, chwaliliśmy na przykład wprowadzony cały wątek Betty Rose w zeszłym tomie, no ale ten wątek był fajnie wprowadzony, a w zasadzie w tym tomie no i ona i cała ta ekipa Halka to niewiele ma do roboty, nie? I, i, I trochę to mi zgrzyta, nie? Że jak na serię, po której ja po prostu... I, i może to jest mój problem ja, ja wiesz tyle się nasłuchałem i miałem tak jakieś niesprecyzowane, ale wygórowane oczekiwania, że trochę dobre, a momentami bardzo dobre superhero to nie do końca mi odpowiadałem na pytanie, czemu ta seria jest aż tak bardzo hołbiona nie? I, i, i, i trochę liczę na to, że w końcu i, no już zbliżamy się naprawdę do finału w tym kolejnym tomie że gdzieś ten kierunek zostanie nadany wyraźniejszy i, i może mi ta cała opowieść Ewinga lepiej wybrzmi. Ale to, to mówię, no też nie wykluczam, że to są po prostu moje problemy wynikające z różnych rzeczy, tak jak wspomniałem. Właśnie nie, nie, nie, bo generalnie Jerry, ja się z tobą zgadzam. Ja mam dokładnie te same problemy i to jest też coś, co troszkę mi tak wisi nad tym komiksem jak, jak taka chmura, bo on ma bardzo dużo rzeczy, upakowanych w sobie. On próbuje być jednocześnie komentarzem społecznym, jednocześnie kosmicznym horrorem, jednocześnie jakąś meta-opowieścią o naturze umierania w uniwersum komiksowym, gdzie cały czas jesteś przewracany do życia. On jest trochę tym y, kosmicznym horrorem, jest trochę tą opowieścią właśnie o Godzilli, nie, o tych potworach kaiju i tego jest dużo i Ewing tym nie zawsze wprawnie żongluje. To, to jest coś, z czym ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. I właśnie... Też mam z tym problem i też nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Win troszkę albo nie przemyślał niektórych fragmentów tej opowieści, albo uświadomił sobie, że ma w niej takie dziury, które musi czymś zapchać i y, czasami wkrada się w chaos, chaos w ten komiks i czasami absolutnie zgadzam się z Tobą, że ta fabuła trochę za, zbyt powoli idzie. Ja się, y, nie wiem czy Twoją... Y, Krytyką jest to, że w tym komiksie nie wiadomo, dokąd fabuła zmierza? E, tak, to, to, to, jest, to jest jeden z, jakby z moich problemów, że wiesz, że na, jak na serię e, długą i w teorii zaplanowaną, no to, to mówię, to trochę ja nie czuję jej tego kierunku. Nie? Wiesz, to na przykład to jest to, co mieliśmy, e, nawiązywałem wcześniej do Tora Arona, e, gdzie tam od początku były pewne wątki zasygnalizowane i wiedzieliśmy mniej więcej jaki będzie kierunek i przez to ta historia była tą opowieścią o tych zmieniających się, dojrzewających postaciach, które no, musiały wyewoluować, podjąć pewne decyzje i, i ponieść ich konsekwencje. A tutaj yy, no, na razie trochę mi tego brakuje, bo to mówię, no, nawet chociażby wiesz, to widać na przykładzie tej plejady, bo to już można mówić o całej plejadzie postaci, która nam się tu przewija a która w zasadzie, no, na ten moment, no, nie jest specjalnie istotna, nie? No, ma, tu są niektóre mhm. fajne wątki, ale, ale no, y myślałem, że jak dostajemy tak dużo tych bohaterów, to że mm, no one, te postaci zostaną lepiej nieco wykorzystane nie? a, a trochę pod tym kątem tu mam niedosyt. Ja mam takie trochę wrażenie, że Winky wprowadził, bo one mu będą potrzebne w finale albo w ostatnim arku no tak podejrzewam. Po prostu o, o, one muszą być, i, ale wiesz co ja y, trochę się z tobą zgadzam ale trochę też y, trochę nie, bo potrafię bez problemu zidentyfikować do czego ta fabuła zmierza mhm. No, Hulk chce właśnie ocalić świat, w sensie po, powstrzymać te katastrofy klimatyczne, powstrzymać kapitalizm nie, i zrobić te wszystkie rzeczy i, to, i to, jest, to jest ta siła, która go napędza. On właśnie tego chce ja się zgadzam, że to nie jest zbyt dobrze wyrażone i to trochę nie jest zbyt dobrze zaplecione w taki łańcuch przyczynowo-skutkowy w którym on do tego wszystkiego zmierza tak płynnie i konsekwentnie w warstwie narracyjnej ale dla mnie to jest całkiem dobrze wyrażone i z drugiej strony mamy też tego jednego poniżej wszystkich, który właśnie chce Halka no, przechwycić i zmienić właśnie tego swojego czempiona, tego niszczyciela światów i to, nie to są te dwie narracyjne nogi, na których ten komiks stoi i, i na których on idzie on idzie trochę się zataczając ale y, ja nie mam tego problemu z tym, że nie wiem dokąd zmierza fabuła, bo y, widzę dokąd zmierza... Y, znaczy, no tak, mam, mam dość dobre pojęcie dokąd zmierza. Y, trochę, trochę nie wiem, kto będzie tym głównym złym, pewnie ten jeden poniżej wszystkich, y, tym finałowym bossem, albo Dario Ager, ale to zobaczymy więc z tym nie mam problemu, ale absolutnie zgadzam się z Tobą, bo jeśli chodzi o to, że ten komiks czasami drepcze w miejscu, czasami trochę e, nie, nie wie co ze sobą zrobić i ta fabuła tak troszkę niespecjalnie się e, wiesz co mi najbardziej przeszkadza? Mm. że Bruce Banner e, nie ma tego takiego naprawdę dobrze wyrażonego armiu, mm -hmm. nie tej, tej swojej wyrażonej historii tak, tak, tak. bo niby, niby wiemy, że on jest tym, teraz tym ekoterrorystą ale skąd mu się to wzięło? ja nadal do końca nie jestem przekonany z, wiemy, że no, cały czas jeszcze raz przeżywa tę swoją traumę związaną z dzieciństwem, co widzieliśmy właśnie w tych piekielnych odcinkach, w, w tych piekielnych zeszytach z poprzedniego tomu. Ale to jest taka trochę powtórka z rozrywki, bo on, przez, on cały czas ma te problemy. Właśnie brakuje mi tego, że... Znaczy, brakuje mi tego, co... OK, bo scenarzyści Przepraszam, że tak skaczę, ale chcę dobrze wyrazić to, co mi chodzi. Scenarzyści generalnie, roz... gdy myślą o historiach, to mają takie wahadło. Z jednej strony jest historia character driven, czyli historia napędzana przez postacie, a druga plot driven, mhm. czyli historia napędzana przez wątek, przez historię. I to są dwie filozofie, które można właśnie. No, których można użyć, żeby stworzyć historię. Albo bierzesz postać i skupiasz się na postaci i chcesz tę postać przeprowadzić przez jakąś emocjonalną drogę, a fabuła po prostu z tego wynika, z tej drogi, albo odwrotnie. Masz jakąś intrygę i z tej intrygi właśnie i ta intryga jest tym sednem, a postacie są po prostu, istnieją po to, żeby tę intrygę wypełniać. I tutaj wydaje mi się, że to wahadło nie jest wychylone w żadną stronę, bo z jednej strony ta intryga strasznie tak meandruje, a z drugiej strony postacie też są bardziej dla intrygi niż intryga dla postaci, bo tak jak już wspomnieliśmy, mamy problemy z tym, że większość postaci jest niepotrzebna, nawet główny bohater, czyli Hulk, nie jest... No, nie, nie ma zbyt dobrego tego progresu takiego uh -huh. postaci. I to się zgadza, że to jest pewien problem. To ja, ja lubię ten komiks, właśnie mimo tej krytyki, ale on jest bardziej, nie wiem, tematyczny tematycznie driven, czyli właśnie napędzany tymi swoimi tematami, mhm. bardziej niż fabułą czy postaciami. I mi się to podoba, ja to cenię, ale to sprawia, że on trochę cierpi na tych dwóch płaszczyznach tych wątku i postaci. Tak, ale to, to jakby wiesz, przy całej tej krytyce mojej i tych moich wątpliwościach, które gdzieś tam mhm. niosę przez całą tę naszą serię poświęconej nieśmiertelnemu Halkowi, no to ja to wszystko mówiąc uważam, że ten trzeci tom chyba jest najlepszy. I tak i tak bo wiesz, mhm. bo jednak ten pierwszy on y, znów nie był subtelny, dużo mieliśmy tej metafizyki, te, tego gadania o dwoistości, o śmierci i tak dalej, i tak dalej y, ten, trzeci, ten drugi y, nieco zmieniał nam y, perspektywę, no bo tam mieliśmy też cały ten fragment y, i wielką potyczkę z y, Abominashionem y, więc to, to też była trochę inna historia, a tutaj y, dostajemy dwa arki które znów są mm, zupełnie inne ale oba są fajne, a ten początek historii i rywalizacji z Dario Agerem no, mi zapowiada coś, co może naprawdę się świetnie rozwinąć, bo mówię, ja bardzo polubiłem Dario Agera za czasów jego udziału w wojnie światów uważam, że to jest naprawdę mega interesująca postać z takim też ciekawym potencjałem we współczesnej popkulturze jako ten taki korporacyjny mhm. złol z jednej strony, ale nie też wiesz, nie ta taka kalka, która teraz jest dosyć powszechna, czyli jakiś taki tech bros ala Elon Muskowy, który, który się teraz mhm. coraz częściej jakby pojawia. On, musimy pamiętać, że ten komiks ma tak, kilka lat tak, kiedy tak, jeszcze tak. ci tech bro nie, nie byli tak mocno y, krytykowani w kulturze popularnej, właśnie kiedy ten starszy typ kapitalisty, taki, nie, taki industrialista, który ma wszystko, wszystkich w dupie i interesuje go tylko z, czysty zysk, y, właśnie to, to było taką dominującą narrację właśnie teraz ten tech bro jako taki y, no po prostu Elon Musk jest bardziej takim archetypem takiego złego milionera. Dokładnie. Dobra, no to Michale, na koniec tradycyjnie jeszcze dwa zdania o warstwie wizualnej. Tak jak wspomnieliśmy, Joe Bennett rysuje większość tego komiksu, natomiast mamy kilkoro rysowników w, głównie w tych wątkach pobocznych czy retrospekcjach. Mówisz, że spektakularnie, czyli rozumiem, że niezmiennie jesteś zadowolony z warstwy wizualnej. Absolutnie. Nie, absolutnie. Szkoda, że fazet jest takim dupkiem i trzeba było go wywalić z Marvela po tym, jak skończył tę serię, ale talentu mu odmówić nie można w żadnym wypadku. No tak, ja się tutaj też podpisuję i, i co ciekawe to też jest tak, że e, tak jak e, cała ta główna seria przez niego rysowana e, wypada bardzo fajnie, to te momenty, kiedy zmieniają się rysownicy, rysowniczki, e, one też bardzo fajnie wypadają, bo to jest zawsze zaplecione w jakiś jeden konkretny wątek, jak mamy ten zesyt z obserwatorami, jak mamy inaczej rysowany ten wątek te, ten, tego ojca radykalizującego się i to naprawdę mhm. fajnie buduje klimat tych, tych konkretnych wątków, tych konkretnych opowieści. Dokładnie, właśnie yy, podobało mi się, bo ja generalnie mam troszkę alergię na zmieniających się rysowników yy, no, w jakiejś jednej serii, bo jak mam jedną serię, to chcę ją mieć spójną estetycznie, ale mam, te, ale mam taki wyjątek, że jeśli... No, Albo jeśli ma podobny styl, to mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. To tutaj nie mają, ale też mnie przeszkadzało, bo to jest tak ograne, że ten styl, właśnie te zmiany, zmiany tego stylu zostały właśnie wykorzystane, żeby podkreślić pewne zmiany właśnie w wątkach. Mhm, dokładnie. Że teraz prowadzimy wątek właśnie troszkę mniej, yy, yy, właśnie mniej horrorowo science fiction i bardziej społeczny. I, i to było fajne to, ja, ja to łyknąłem, dla, dla mnie jest okej okay. no to dobra, no to podsumowania już chyba nawet nie trzeba podobał nam się ten tom czekamy z utęsknieniem w tym układzie do grudnia aż się pojawi czwarta odsłona, no a pewnie w przyszłym roku już zakończymy całą przygodę z Nieśmiertelnym Hulkiem no i zobaczymy co tam nam się pojawi na horyzoncie z kolejnych ciekawych marowolowych serii, no a póki co majaczy nam na horyzoncie koniec innej naszej serii podcastowej, czyli Sandman bo też już katalog tam jasno pokazał, że w tym roku powinniśmy całą serię wznowień zakończyć, także no myślę, że już wkrótce przy tej okazji się będziemy słyszeć. Mm -hmm. Trochę mi będzie szkoda, bo Sandman jest naprawdę faj, fajną tą y, podcastowo-komiksową podróżą, ale o tym porozmawiamy, jak będziemy rozmawiać o Dokładnie Sandmanie. Dokładnie tak. Póki co cieszę się, że nie rozmawiamy o komiksach Jasona Arona <grym> tak. i cieszę się, że teraz możemy czyta czytać coś, w czym jesteśmy generalnie zgodni, że pomimo wad, pomimo niedoskonałości, to jest naprawdę bardzo dobry komiks i bardzo go polecam. Dokładnie tak. To cóż, dzięki Ci Michale za dzisiejszą rozmowę. Ja również Tobie dziękuję, Jerry. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć.